Wiecie, kiedy człowiek się okazuje, czy jest silny fizycznie? Pomijmy to, że widać mu bicepsy, bądź nie widać jak u mnie. E, pomijmy to. Na przykład dwóch ludzi leży. Nie? Są przykryci jakimś tam kocem, czy czymś tam. Wyobraźcie sobie. Jak sprawdzić, który jest silny, a który jest słaby? Dać im jakiś ciężar. No tak, masz. Ten jeden łapie, dźwignie, jesteś silny. Drugi łapie, widać. Wiecie, jak sprawdzić, sprawdzić, z jakiego ducha my jesteśmy? Wiecie, jak to Pan Bóg robi? Bo robi tylko jedną opcję, sprawdzającą, czy człowiek jest silny, czy jest słaby. Duchem. Nie? Mamy ciało, mamy ducha. Jak Pismo Święte mówi o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka, w sensie, mężczyznę i kobietę. To nam się zazwyczaj wydaje, że jak słyszymy, ten, słyszymy to zdanie niedobrze jest, żeby mężczyzna był sam, no to dlatego mają się tam hajtnąć ze sobą i być ze sobą. Natomiast Origenes, jeden z ludzi, którzy świetnie, cudownie wręcz interpretuje Pismo Święte, polecam, aczkolwiek nie został świętym. Jest doktora Kościoła, natomiast nie został świętym. E, Interpretuje to w sposób e, następujący, trochę inny. E, Adam to jest ciało. E, Ewa to jest duch. Dusza. Nie jest dobrze, jeśli e, ciało żyje bez duszy. Bez ducha. Nie jest dobrze. Trzeba go tam z powrotem wprowadzić. Wiecie, jaki, bo większość z nas, ludzi, jeśli nie jesteśmy nawróceni, to żyjemy bez ducha w pewnym sensie. Jezus mówi też o tym, że żyje się duchem świata. Czyli się leży. Czyli się leży po prostu. Żyjesz samym ciałem, bez ducha Chrystusa, to pierwsza, lepsza powódź, to dla ciebie jest po prostu koniec świata. Żyjesz bez ducha Chrystusa, to twoje przybranie 5 cm w pasie jest porównywalne do apokalipsy. Prawie. Prawie. Żyjesz bez ducha Chrystusa, to, to jest porządny problem. Już teraz już się nie śmieję. To dla Ciebie brak pieniędzy jest ogromnym problemem. ogółem jest. Mówicie, to ironicznie może zabrzmieć w tej szerokości geograficznej, jak to mówi ksiądz, bo wiadomo, że nasze portfele końca nie mają, prawda? Tak. To ci będę mówić, e, Więc, gdy masz problem jakikolwiek, jakikolwiek, taki, którym już nic nie możesz zrobić, nic totalnie, Odszedł od ciebie małżonek, jest tak zacięty, że koniec świata. Który był podstawą pod Twój dom. Był Twoim fundamentem. Jeszcze Pan Bóg dzisiaj chce Ci powiedzieć, na złej osobie budujesz. Bo to nie On powinien być Twoim Bogiem. Nie On powinien być Twoim fundamentem. A w ten fundament to my pieniądze relacje, różne tam rzeczy, wygląd. Wszystko po prostu leci w ten fundament. Bez sensu. Sam się próbuję przekonać, bo w ten fundament czasami sam wrzucam nieodpowiednie rzeczy. Ale tak praktycznie. Wiecie, jak zbudować ten fundament? Czyli żeby człowiek po prostu miał ducha bez Boga? Stary Testament mówi o tym, że trzeba zrobić po prostu swoją historię zbawienia. Nie teoretycznie. Wy macie swoją historię. Macie swoją historię, poranioną, skoro tu jesteście. Raczej nie macie takich historii, że, ale mi było fajnie w życiu, co pójdę do sycharu. <ślaski> <ślaski> no i właśnie ta opcja. Macie poranioną sytuację w swoim życiu. Pan Bóg tylko ludzi chorych i poranionych leczy. On przyszedł tylko do ludzi poranionych. Tylko. Jeśli człowiek uważa, że jemu jest fajnie, w w życiu z tym wszystkim, co ma i nie potrzebuje Boga, to Bóg do Niego w pewnym sensie nie przyszedł. Bo Jezus może zrobić tylko, tylko cokolwiek może zrobić z osobą, która w pewnym sensie dochodzi do momentu, kiedy już ja nie mogę. Innego wyjścia nie mam. Z kim Pan Bóg w ogóle robi w Starym Testamencie te wszystkie historie? Z Abrahamem. Człowiekiem, który w tamtym, w tamtym czasie dla Abrahama najważniejsze, w ogóle dla mężczyzn w tamtym czasie było najważniejsze to, żeby mieć syna i mieć ziemię. Abraham był bezdzietny i pracował u własnego ojca. Z Mojżeszem. Mojżesz jedyne, czego pragnął od samego początku swojego życia, to było jego takie powołanie i pragnienie ogromne. To było to, że ja chcę, żeby mój naród był wolny. Dostał tak wciwie od własnego narodu, że uciekł na pustynię. I dopiero tam go Pan powołuje. Więcej, święty Piotr, kiedy go powołał? Święty Piotr poszedł, był rybakiem. To, był jego, to było jego powołanie, w pewnym sensie. A pan, pan Bóg przychodzi do niego, Chrystus do niego przychodzi kiedy? Gdy łowił całą noc, najlepiej się wtedy łowi, tak jak o na przykład o żonie albo mężu się mówi, gdy, gdy jeszcze są kiepsko to zabrzmi, gdy jeszcze są zakochani. <grywa> <grywa> gdy kochali się tak bardzo emocjonalnie, że o, tamto się nałapiesz tego szczęścia, nie? Mujomorysio. nu! <grywa> po prostu. Tamto będziesz szczęśliwy. Na 100%. Tamto się tak nałowisz, że hej. Nie? On, święty yy, Piotr, łowił całą noc, calutką noc, nic nie złowił. A pan, pan Jezus do Niego przychodzi w momencie, gdzieś około południa i mówi, wypłyń na głębie, wypłyń na sam środek przy swoich znajomych wszystkich, na sam środek i zarzuć sieci. Ryby wtedy się po prostu chowają, a już na pewno ich nie ma na samym środku. A On mówi, wypłyń na głębie, tam właśnie, w tamto miejsce. Czyli zrób coś kretnickiego. Na oczach wszystkich tych ludzi, którzy patrzą, jest, też są rybakami. Idź tam, dlatego że ja ci mówię. Ile z Was tu jest osób, które e, nie wiedzą, jak to zrobić, żeby rozwiązać tam Wasze sytuacje, małżeństwie? Sami sobie odpowiedzcie. Ile z Was w pewnym sensie straciło już nadzieję w psychologów? Ile z Was już doszło do tego momentu, że nie da się, że dalej się nie da? Wiecie, co to jest za moment? To dopiero jest moment narzucenia. Oto to, to jest ten moment. Wiecie, co w tym momencie trzeba robić? Iść na ślepo. Iść na ślepo w to, co Pan Bóg chce. Z jedną różnicą. Jedną, jedyną różnicą. Bo Wy już próbowaliście na ślepo. Z tym, że nie mieliście tego, co trzeba być może. Tu. I to jest Wasza sprawa. Czy to macie? Wiarę. Bo ja mogę przychodzić tutaj y, na, na kolekcję i nie mieć wali. Ja tu jestem dlatego, że no, gdzieś tam, to znaczy nie mówię o sobie, ale taki przykład. To, może tutaj być osoba, która no, no, gdzieś tam może mi pomogą, może mi nie pomogą, może coś usłyszę, może czegoś nie usłyszę, może jakiś przyjedzie, może coś powie, może coś nie, nie powie i tak dalej. Co to jest za postawa? Słyszycie dzisiejszą y, Ewangelię, który, która y, mówi o tym, że. Czemu to wzywacie mnie? Panie, Panie. Rekolekcje, rekolekcje. Konferencja, konferencja. Psycholog, psycholog. Czemu mnie wzywacie? A nie czynicie tego, co mówię? A co wam mówię? Wy to macie czynić. To samo macie czynić. Tylko, że z wiarą. Jest jedyna różnica. Wy mogą siedzieć na przykład tu z, z lewej strony bracia i siostry siedzicie i z prawej strony. Wy możecie się totalnie różnić od tych, którzy są po prawej stronie. Tutaj mogą być ludzie, którzy, którzy są z wiary na przykład. Są tutaj z wiary. Podoba wam się to, co A tam, nie wypominają, są ci ludzie. Na potrzebę chwili. Proszę się nie przyzwyczajesz do tego jedyne co to ma się w tym momencie zmienić w was i to jest wasza sprawa to nie jest robota Boga to jest to, jest to co sami musicie w sobie wzbudzić święty Piotr nie, nie zrobił czegoś Pan Jezus nie zrobił świętemu Piotrowi czegoś takiego Piotrek wiesz co posiedź sobie tutaj ułódcę a ja biorę wiosła i zasuwamy na środek nie sam zarzucę za ciebie sieci sam wyciągnę te rybki i pokażę ci że ty to masz Rozumiesz? Nie! Święty Piotr mówił coś zupełnie. Jezus mówił coś zupełnie innego. Piotr, wypłyń, to będziesz miał. Większość z Was, tak samo jak ja, jesteśmy na płci, My mówimy Panie, Panie, a nie wchodzisz w te rzeczy, które masz z wiarą. W sensie może się nic nie zmienić. Rozumiecie? Świętemu Piotrowi się jeszcze nic nie zmieniło. A on już w tym momencie powiedział na Twoje słowo to zrobię. Jest Twoje słowo, idę i ufam. Mało Wam przykładów? Obrze. Pierwszy, pierwszy cud Chrystusa, zresztą wszystkie cuda Chrystusa miały to, to samo. Pierwszy cud Chrystusa. Rozmnożenie... W... Nie, co to? Przepraszam. Sprawię, Obiście tego brata, ale on nie śpi. Obiście. <głos> <głos> <głos> <głos> Kana galilejska. Identyczna sytuacja. Jezus mówi: weźcie, weźcie te stąpie, czyli zróbcie tą głupotę, nie nalejcie tam wody, to w ogóle były bardzo często brudne, brudne stawie, Więc nalejcie, nalejcie do nich wody nie? i dajcie, dajcie staroście Wesenę. No przecież głupota jakich mało. Ile razy słyszeliście że to, co dzisiaj robicie, to jest głupie. Do ilu psychologów poszliście, którzy wam mówili, że y, weź tam, złap następną Maryśkę, daj ze spokój. No. W Starym Testamencie Bóg mówi coś takiego. Mam upodobanie w ukrytej prawdzie. Bóg ma w tym upodobanie. Co to jest ukryta prawda? Ta ukryta prawda to jest jedno słowo. Thot. Świetne słowo. Tchot to był taki Bóg, w, w, w, w, w Egipcie, którego symbolem był ibis, taki ptak. I ten ibis siedział tylko w zaroślach. Żył w zaroślach, jadł w zaroślach. Wszystko robił w zaroślach praktycznie. Czyli to jest taka prawda o nas, która jest ukryta. Jak wszystko idzie po mojemu, to ja mam ducha, ja jestem zadowolony, ja jestem silny. Wiecie, kiedy się pokaże, czy mój duch jest silny? kiedy wszystko mi się zawali, a zostanie Bóg. Wtedy zobaczysz, ile masz w sobie Boga. Ibisy wylatywały tylko z tych szuwarów, takich, tylko wtedy, gdy Nil przybierał. Tylko wtedy, gdy podnosił się poziom wody. Woda, czyli śmierć. Woda, czyli niebezpieczeństwo. Gdy podnosi się, a dzisiaj jesteście w tym momencie, gdy podniosł się poziom niebezpieczeństwa, że jednak nie będziecie szczęśliwi. I w tym momencie prawda z was wyratuje. Wiecie, jaka prawda, którą dzisiaj mamy wyciągnąć z tej Ewangelii? Czy ty masz wiarę, czy ty nie masz wiary? Bo jak ty masz wiarę, to mimo tego, że ci świat się zawali, a ty wierzysz, Pan Bóg jakoś to rozwiąże. Głupie? Do takiej głupoty Pan Jezus nas zachęca. Mówi, nie troszcz się o jutro, o to, co masz dzisiaj, o to, co masz teraz, a teraz masz Twojego Ducha. Jeśli go pognębisz, pozwolisz go sobie oskarżyć po tych wszystkich krzywdach, których doświadczyłeś, sam będziesz myśleć o sobie, że jesteś złym owocem, to jak człowiek, który myśli o sobie, że jest, przepraszam, że jest złym e, drzewem, jak on może dobrze owocować? Jeśli ty zainwestowałeś całe swoje uczucie godności i wartości w swojego małżonka, a nie w Boga, to jak ty możesz dobrze funkcjonować? Jak ty możesz dobrze owocować? Wiecie, jak to jest pomieszane, po prostu, jak, jaka tu jest cała machina, jak zostaniesz skrzywdzony grzechem? Co się później z Tobą dzieje? Jak zostajesz skrzywdzony grzechem przez osobę, która powinna, powinna Cię kochać, to znaczy powinna Ci mówić, że jesteś najbardziej jedną z najbardziej wartościowych osób na tej Ziemi, i ona nagle się odwraca. Wiecie, co to dla naszego poczucia wartości robi? Rozwala to totalnie, a później leci po prostu już lawina. Później jesteśmy wściekli, jesteśmy źli, jesteśmy perfekcjonistami. Jesteśmy leniwi, bo nam się nic nie chce. Nic z nami nie wytrzymuje. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus mówi tak. Z ciernia nie ma jeżyny. Z ciernia nie ma owocu. Jak Ty zabijesz w sobie to, że jesteś dzieckiem Bożym, to już nikt nie jest w stanie z to Tobą wytrzymać. Wiecie w jakiej kobietach kobieta, mężczyźni się zakupują? W tak zwanej, ona jest pełna wartości. Ona jest świadoma swojej wartości. Ja wiem, w jakich kobietach ja się kocham, kochiwała, no, dziewczyna, bo to było wcześniej. Z jednej strony kobieta, która jest sama świadoma swojej ogromnej wartości, taka księżniczka, nie, księżniczka, ale bląca, wie, że jest, wiecie, cudowna, wspaniała, to jest jedno. Ale drugie, jak do niej podchodzisz, to nagle się okazuje, że ta księżniczka nie zadziora nosem, tylko podchodzi do ciebie i potrafi z tobą rozmawiać. Jak mąż ma do was wrócić, czy żona ma do was wrócić, to macie być tacy. Macie tam zaskoczyć ją tym, że mimo tego, że was być może skrzywdziła, skrzywdził, wy jesteście – mówię romantycznie – piękni. Bo wasza wartość nie leży w rękach waszego małżonka. To Pan Bóg pierwsze, co powiedział nad człowiekiem, to powiedział, jesteś bardzo dobry, a później stworzył mu pomoc, a nie odwrotnie. Więc dziś jedyne, co masz uwierzyć w tej Ewangelii, którą masz tutaj, to to, że nie jesteś cierniem, ty masz w to wierzyć i masz bronić swojej godności bo jest czymś niezrozumiałym, wymagać od człowieka, który nie ma poczucia swojej wartości, tego, żeby zachowywał się pokornie. Daj mu poczucie swojej wartości, a on sam będzie pokorny. On sam się zainteresuje drugim człowiekiem. Dlaczego narcyzm, wiecie, jest taka choroba narcyzm. Człowiek ciągle musi wracać do siebie, nie dlatego, że ma za dużo miłości do siebie, to jest bzdura. Narcyzm wraca z powrotem do swojego lustra, bo nie jest pewny, czy dobrze wygląda. Jak ty jesteś pewny tego, swojej wartości, to jesteś w stanie zainteresować się drugim człowiekiem. Więc zaskocz swojego małżonka. Wiedz, że jesteś tutaj po prostu pełny. Przy Bogu jesteś pełny. I wracaj tam. I nagle go zaskocz, że ty po na, ty po haratanie, wracasz tam i masz oczy pełne życia. Jesteś samodzielny, bo stoisz na własnych nogach. Jesteś jak księżniczka. Książę na białym domaku. Mów, że ja jestem w stanie żyć sam. I z Bogiem będę szczęśliwy. Ale ja chcę cię kochać. A rób to, co chcesz. co macie być. To nie małżonek jest Waszym Bogiem. Jeśli nadal Nim będzie, witam w piekle.